Cześć, audycja kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 63. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie bardzo niewyspany Andrzej Nowak w dniu dzisiejsze. A, tak jakby to się różniło od pozostałych dni. A. Ale dzisiaj to wydaje mi się słychać nawet troszeczkę bardziej niż zazwyczaj. Bo czuję zmęczenie w krzyżu. No, no, ale dobra. Taki wiek. Natomiast co mamy komiksowego? Ostatnio przez y, ostatnie dwa tygodnie znowu parę rzeczy się ukazało, parę rzeczy się dowiedzieliśmy y, i chcielibyśmy o nich tro troszeczkę opowiedzieć. Jeden news z Polski, drugi news z zagranicy. O zapowiedziach oczywiście. I jeszcze jeden news z telewizji. No, to dam taki szy szybki szpil będzie, ale najpierw komiksiki. Kultura Gniewu na Czerwiec zapowiedziała pięć komiksów, z których co najmniej trzy są moim zdaniem bardzo ciekawe i z chęcią poniesięgne, sprawdzę je. Przede wszystkim jak dla mnie Cykada. Tak zdecydowanie Cykada i Szontan, który zresztą już został przybliżony polskim czytelnikom przez wydawnictwo Kultura Gniewu, chociażby regulaminem na lato. Tak, tak, był tak bardzo fajny, bardzo fajny zresztą. Przepięknie zilustrowany jest tam, mm. przepięknie opowiedziana historia o, właśnie za pomocą tych um, no, pięknych ilustracji Shonatana, a sam opis cykady. No brzmi tak cudownie, że kurczę, no, aż, aż chce się to mieć już od razu tutaj widzę data wydania 30 czerwiec, 30 czerwiec, więc jeszcze troszeczkę poczekamy. I wcale nie przeraża mnie to, że Cygada ma raptem 36 stron, ponieważ jestem święcie przekonany, że pomimo tego iż komiks jest króciutki, to będzie, będzie fajny. Trzy przykładowe strony, które zostały pokazane, no, wyglądają obłędnie, po prostu opis wygląda rewelacyjnie po prostu takie takie bardzo korpo, korpo spojrzenie na świat i wy, wydaje mi się że to będzie naprawdę cudowny komiks więc mm -hmm. czek, czekam na niego no, odnośnie tych 36 stron to mm, wydaje mi się że każdy kiedyś może jak zaczynał zbierać komiksy miał ten kretyński przelicznik w głowie pozdrawiam cię Szymon jeśli tego słuchasz e, że nie opłaca się kupować Wiesz, m, może bardziej mi się opłaca kupić coś co kosztuje tyle samo, ale ma na przykład 100 stron, no. a nie 36, bo będę miał więcej czytania, Dokładnie. niekoniecznie lepszej historii. Zobacz sobie cykada, e, cena okładkowa 39,90, no to tyle samo ma DC odrodzenie. Na pewno bardziej się będzie. Nie, no, dajcie spokój. Ile by ten komiks stron nie miał, wydaje się, że będzie bardzo fajny i zdecydowanie polecamy sięgnąć tak, po dobrze, niego. Zdecydowanie. <laughs> tak, zdecydowanie. Na... I tak samo po spodoustych Igora Jarka i Judyty Sosny, czyli autorów komiksu słowackiego, słowackiego tak. też wydanego przez Kulturę Gniewu. Mm osadzonego w Katowicach, więc, więc bliski nam. Natomiast... Znaczy mówimy oczywiście o słowackiego, teraz. tak? Tak, tak, słowackiego działo się w Katowicach i było, było bardzo fajnym komiksem. Natomiast z zapowiadają się równie ciekawie, ponieważ jest to historia o najsłynniejszych polskich gangsterach, którzy po śmierci zbierają się w jakiejś starej knajpie, żeby poopowiadać jeszcze raz o swoim życiu i to będzie takie ujęcie e, z, ich, z ich spojrzenia, tak jakby, więc... Zapowiada się dość ciekawa historia, że poznamy ich marzenia, jakieś niezrealizowane plany, może być wesoło, może być zaskakująco. Po tym duecie twórców spodziewam się absolutnie jak, jak najfajniejszych rzeczy. Postawi znaczy, Poprzeczkę sobie sami postawili bardzo wysoko komiksem słowackiego, więc z mają... Dużo, Dużo, oczekiwa dokładnie. Dużo oczekiwania są wobec tego komiksu przynajmniej z naszej strony. No i znowu przykładowe strony, które zostały udostępnione, wyglądają bardzo fajnie, więc, więc tutaj też jest drugi taki tytuł, na który bardzo mocno czekam z wydawnictwa Kultury Gniewu. Bardzo mi się podoba kolorystyka na planszy, gdzie ten mundur się pojawia. To takie mm, tak, przeplatanie różnymi kolorami. Widzę. Super to wygląda. Tak, ogólnie... Y udostępnione strony wyglądają bardzo fajnie mi też się podoba ta czerwona bardzo e, która została pokazana natomiast trzeci komiks który na którym mocno czekam i jestem bardzo cie ciekaw tego e, co zostanie tam zaprezentowane to tym razem krótkie gadki i pszczółka bo, bo też na, na komiksach z krótkich gatek jak dotąd się jeszcze nie przejechałem ani razu. I tutaj te, no dokładnie ta sama, ta sama sytuacja. Udostępnione strony mi się podobają, opis wygląda całkiem fajnie. Jestem ciekaw, co, co tutaj Kirsten Hall i Isabel Arsenot pokażą. Więc to jest, ta, to jest taki ten, właśnie ten trzeci tytuł, na który czekam. Chyba jest. Arsenot. No. Bo tak samo się pisze Renault, prawda, jako samochód. Mm -hmm. Na końcu. I tutaj no, tak. też y, wa, warto wspomnieć, że tego samego miesiąca y, ukaże się jeszcze Jane, Liz i ja y, z rysunkami również tej samej artystki. Aczkolwiek tutaj jeszcze nie jestem przekonany do końca, czy, czy chcę sięgnąć po ten komiks. Natomiast piątą, piątą zapowiedzią na czerwiec jest Piękna ciemność i nie wiem, czy tutaj może Tobie coś się rzuciło w oczy w przypadku tych dwóch komiksów. Czy mi się coś rzuciło w oczy? Tak, na początku myślałem, że Jane Lis i ja będzie w krótkich gadkach, ponieważ zasugerowałem się lisem, ale oczywiście nie ma tej informacji, że to będą krótkie gadki, więc uh, może to być coś mniej skierowanego do uh, dzieci. No, jestem tym na pewno zainteresowany też przez to, że ten lis się uh, pojawia w bardzo lubianej przeze mnie stylistyce używania um, jednego ważnego elementu w kolorze, w kontraście do wszystkiego innego pozostającego w czerni i bieli. Więc to, to też może mnie zainteresować, natomiast piękna ciemność no, wygląda przepięknie. Natomiast jak przeczytam, to, to, to wtedy się będę y, mógł wypowiedzieć. Ale y, ta, y, to kiedy w opisie pojawia się, że może się kojarzyć z Alicją w Krainie Czarów, to my a, no dobra, ok. Natomiast pojawienie się słowa pożyczalscy to dużo zmienia, ponieważ pożyczalscy byli bardzo ważną częścią mojego dzieciństwa, mhm. więc no i tym jednym słowem bo, bo bardzo łatwo jest mnie przekonać. No, plus to, że jakby wybór komiksów do publikowania przez Kulturę Gniewu zawsze stoi na bardzo wysokim poziomie, a że wydawcą oryginału jest Drone and Quarterly, o właśnie, o właśnie. to też dużo to może też jest, rozwiać. Tak, to też jest taki symbol jakości, można powiedzieć, swego rodzaju. Gdy widzi się Drone and Quarterly, ewentualnie First Second, ewentualnie to fan Fantagraphics, Fantagraphics o to od razu się, <śmiech> powinno być plus 10 do zainteresowania. Więc zapowiedzi Kultury Gniewu na czerwiec są bardzo fajne i Czekamy na większość z tych komiksów, jeśli nie na wszystkie. Natomiast troszeczkę inaczej można powiedzieć jest z restartem, rebootem, odrodzeniem Vertigo. Ponieważ Vertigo na swoje 25 urodziny postanowiło po raz kolejny spróbować wstać z kolan, na których klęczą już od dłuższego czasu i po informacjach o imprincie powiedzmy Sandmanowym, który, która już została ujawniona jakiś czas temu teraz pojawia się także informacja o tym, że oprócz około Sandmanowych tytułów będzie też start siedmiu nowych serii i tutaj nie będziemy może wgłębiać się dokładnie w poszczególne tytuły natomiast ja chciałbym się skupić na ogólny pomysł na nowe życie tego imprintu ponieważ jak zapewne już zauważyłeś nowe tytuły z Vertigo mają poruszać ważne problemy społeczne takie jak wykluczenie, e, rasizm, seksizm i tego typu rzeczy i troszeczkę się zastanawiam czy to jest dobry krok ze względu na to że oczywiście nie zakładam że wszystkie te komiksy będą jakieś turbopoprawne i przez to będą jakieś nie wiem turbo nudne czy coś w ten deseń ponieważ z tych, siedmiu z tych siedmiu serii, jak tak sobie poczytałem opisy, to przynajmniej dwa, trzy tytuły wydają się być całkiem ciekawe, e, zwłaszcza ten autorstwa Marka Russella, Second Coming. No, bo... no to dokładnie o tym chciałem powiedzieć, ale wiesz też czemu tak uważam? No, no bo jego poprzednie wszystkie komiksy były genialne? Może dlatego, że jako jeden z niewielu scenarzystów tutaj wypisanych można powiedzieć jego wcześniejsze komiksy. Mhm. No to jest, to jest... Bo bardzo dużo, znaczy oczywiście zawsze fajnie jak ktoś ma dobrą historię do opowiedzenia i jeśli dostanie mm, do pary rysownika, który będzie w stanie mu powiedzieć jak tam planować te kadry i tak dalej i tak dalej, Natomiast second coming jest dla mnie takim tutaj jedynym komiksem, który jest całkowicie przez duet komiksowy robiony. I, i to, oczywiście nie będę mówił o jakimś elitaryzmie, iż o komiksu mogą robić tylko komiksarze, bo no, bez przesady. Natomiast w przypadku pozycji scenarzystów w innych komiksach, to nawet mamy na w informacji prasowej wypisane, że. Hmm, tak. Choćby Safe Sex tak. autorstwy Tiny Horn, która jest prowadzącą podcastu Why Are People Into That? Hmm, pisarką, dziennikarką, wykładowczynią w edukacji seksualnej i aktywistką. No, a na przykład w high level scenarzystą jest Rob Sheridan i to jest um, art, director. art director zespołu Nine, nine Inch Male Nails. Zna, znam zespół, kojarzę. Zoe Queen tutaj też można powiedzieć, że no, to jest aktorka? Nie, Zoe Queen e, jest dziennikarką i e, zwią osobą związaną z mm, Game Dev'em. I z nią była taka afera, że jej chłopak zaczął na nią najeżdżać o coś. Wiesz, o jakieś. Mm, to się nazywało Gamergate jakieś seksualne wykorzystywania odnośnie tego, że jakby samą sobą, swoim ciałem opłacała pozytywne recenzje swoich gier. Później się okazało, że to w ogóle nieprawda, ale dziewczyna dostawała, wiesz, groźby śmierci, Aha. groźby gwałtu. No, no, wiesz, jacy są ludzie, a zwłaszcza fani fantastyki. Tu. Tak, tak, tak. Wiem. Wie, ludzie w internecie. W, widziałem nieraz, ok? No, tu... Także, tak, wiesz, no, ludzkie hmm. ścierwo, natomiast Zoe Queen się nie poddała. No. Y, główną y, tutaj postacią jest bohaterka, więc myślę, że to będzie trochę. Z, y, wybór historii będzie pewnie związany jakby z przeżyciami Zoe Queen, o, także no zobaczymy. Okej, okay. w każdym razie. Y Tutaj tak jak mówię nie chciałbym się wgłębiać jakoś szczególnie mocno w każdy komiks po kolei o czym on jest to sobie sprawdźcie sami. tutaj nie ma problemu e, informacja o restarcie tego Vertigo z, pojawiła się praktycznie wszędzie. A, A ten... jeszcze ci tylko powiem że na przykład się, że chcą wrócić do korzeni tak to jest opisywane że Vertigo wraca do korzeni i tak dalej I i i tak dalej ja się z tym totalnie nie zgadzam American Carnage scenarzysta pisał postal. Amerykanie. To chcecie wrócić do Vertigo czy do Avatara, bo to... Eee, a, tu, tutaj muszę... E, tak, Brian Hill. Brian Hill to jest po pierwsze bardzo słaby scenarzysta. Tutaj to jest pierwsza ważna rzecz, którą, o której trzeba wspomnieć. Natomiast e, jeśli chodzi o postal, to chodzi o postal komiksowy, e, nie o grę. No domyślam tak, się, tak, dlatego tak, jeszcze gorzej. E, po, znaczy w ogóle tak, jakby był scenarzysta. Prost. A obecnie Brian Hill właśnie tutaj nawet jest wspomniany. On pisze tą serię e, Wild Storm, Michael Craig, która jest po prostu tak bardziej no, że się tego czytać nie da. Wiem, bo czytam. <ścoughs> Więc no, tutaj w, te, w tego faceta kompletnie nie wierzę. Natomiast chodzi mi o to, że w całym, w całym tym niucie zwróciłem najmocniej uwagę na to, że właśnie chcą, chcą wrócić do korzeni. Tylko, że jak dla mnie, korzenie Vertigo to polegają na tym, że... Korzenie Vertigo są teraz w Dark Horse i mają własny imprint. <głos> tak, to, to, jest, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast chodzi mi o to, że korzenie Vertigo, jak dla mnie, to polegały na tym, że e, no była, owszem, Karen Berger i przychodzi do niej twórca X bądź Y i mówi, słuchaj, mam pomysł na taki i taki komiks i a ona mówi, jasne, spoko, dawaj, nie? I tak opublikowano Kaznodzieje, tak opublikowano Sandmana, tak opublikowano Stona i Y i te wszystkie naj, najważniejsze najbardziej znane serie. Natomiast tutaj ja oczywiście nie mówię nie oskarżam nikogo że dokładnie tak jest ale tutaj to w Też przy okazji Vertigo będzie miało nowego naczelnego yy, Marka Doyle'a. Tak tak tak Mark Doyle yy, natomiast yy, tutaj w przypadku tych serii tych opisów i generalnie takiej ogólnej zapowiedzi nakierunkowania trochę Vertigo w konkretny sposób mam wrażenie że to wygląda tak że Hej słuchajcie robimy Restart Vertigo i szukamy twórców do nowych serii ale fajne, ważne jest to żeby serie były poruszające następujące tematy i taki wypis od myślników że ma być o równości sprawiedliwości i poruszaniu ważnych tematów i tak to, troszeczkę mi to wygląda właśnie jakby dobierano tytuły pod temat bardziej, aniżeli, wiesz, że jest historia, OK wydamy. No, znaczy też Chciałbym musieli... się mylić tak, bardzo mocno. Oczywiście to są tylko i wyłącznie nasze jakieś e, mniemania, bo nie wiemy, jak było naprawdę. Napiszemy do Marka Doylea może nam odpisze na maila. A, a... Trochę wątpię, ale, ale spróbujemy. No, można, można sprawdzić. Mhm. A, I może faktycznie było tak, że po prostu chcą zrobić Vertigo i gdzieś tam ogłoszono, że o jakichś problemach społecznych ludzie się zaczęli zgłaszać i wybrano te. To co mnie cieszy natomiast to jest fakt, że osoby, które chcą opowiedzieć historię mogą dostać tą możliwość. Tylko, że no tutaj scenarzyści, to też rozumiem, że może być w pewien sposób marketingowo, tutaj scenarzyści są w pewien sposób osobami znanymi, albo jakoś cenionymi, z wyjątkiem Briana Hill'a, bo to no. Yy, więc to te, ich nazwiska też mogą przyciągnąć, na co na pewno liczy DC, że nowi czytelnicy w komiksach pojawią się dzięki nazwiskom niezwiązanym z komiksami. No ale dopiero jak te komiksy wyjdą, a one chyba zaczynają się od września tego to, roku. Pod, pod koniec tego roku i niektóre w przyszłym roku się ukażą. No niektóre nawet nie są chyba powiedziane, nie? kiedy mm. dokładnie Next Level chyba nie jest. Nie jest. Kiedyś w 2019. Mm -hmm. No to zobaczymy. No, jest so-so, mm, można powiedzieć. No, właśnie jak dla mnie nie ma tego czegoś, czego oczekiwałem po, mm, po, tych, po ogłoszeniu jakiegoś nowego życia dla Vertigo. Nie ma tego jarania się. No, chyba, że Cię zaskoczą, to też jest taka możliwość. Trochę cichutko na nią liczę wewnętrznie, że, że się uda zaskoczyć. Mm -hmm. Zobaczymy. Oby tak było, Ok. No w każdym razie e, z pewnością będziemy się przyglądać tematowi i pod koniec tego roku już będziemy mieli pierwsze jakieś informacje na temat tego, co te serie sobą z, y, prezentują. Y, natomiast y, news serialowy, taki, taki szy szybki, ponieważ to widziałem, świeża sprawa całkiem udało się uratować lucyfera O ty jak rozumiem lucyfera oczywiście nie oglądasz co nie. Ty, zasadniczo serial ci nie interesuje i nie, nie. i nie wiedziałeś co się z nim takiego dzieje nie. więc e, szybciutko opowiem o, lucyfer, lucyfer po trzech e, po trzech sezonach został skasowany przez stację fox i tutaj e, bardzo szybko uruchomiła się akcja Twitterowa, hashtagowa pod tytułem Save Lucifer, która musiała wyglądać dość dziwnie momentami, gdy przez cały, całego Twittera ludzie tam wyznawali Save Lucifer i tak dalej. No ale generalnie modły zostały wysłuchane i Lucifer sezon czwarty pojawi się w Netflixie. I to jest taki kolejny przykład tego, jaką wielką siłę mają fani, Seriali nawet bardzo, bardzo, bardzo luźny, luźno opartych na DC, ponieważ mieliśmy już przykład tego w przypadku postaci Johna Constantina, który po skasowaniu swojego serialu dzięki temu, że fani, głównie dzięki temu, że fani błagali, prosili i ciągle się dopominali, on w końcu został przeniesiony do Arrowverse, gdzie pojawił się właśnie na w odcinku Arrow, teraz się pojawia w Legends of Tomorrow i w najbliższym sezonie będzie w głównej, w głównej obsadzie. Natomiast teraz kolejny raz fani pokazali swoją siłę i e, dzięki ich ogromnemu wsparciu, no i oczywiście dzięki pracy twórców serialu, którzy bardzo mocno zabiegali o, tym, żeby, o, o to, żeby serial się nie kończył, no a ten czwarty sezon pojawi się w Netflixie. E, według pogłosek ma być to tylko 10 odcinków, ale ja jestem... Bardzo zadowolony, gdyby to było 10 odcinków, ponieważ e, poprzedni sezon, który miał odcinków 26 był o jakieś 16 za długi, więc troszeczkę rozumiem ten spadek popularności serialu na antenie Foxa, no ale y, już sam fakt, że właśnie serial został podjęty przez inną stację i, i będzie jakaś kontynuacja, może nawet dostaniemy normalne zakończenie, a nie, a nie jakiś cliffhanger, e, więc... No, fajny przykład właśnie tego, że znowu się udało, to takie dwa seriale w tym, w tym sezonie zostały skasowane i odratowane i właśnie jeden jest Lucifer, drugim jest produkcja stacji sci-fi The Expense, która została skasowana przez, przez swoją macierz i przejęta przez, zdaje się, Amazona i to są właśnie przede wszystkim gdzie zasługa fanów, którzy bardzo mocno nagłośnili sprawę. Więc Lucifer, około, bardzo około komiksowy serial, dostał odratowany i tym samym DC może powiedzieć, że zakończyło ten rok tylko ze spadkiem Powerless, ale za tym akurat nikt, nikt nie będzie płakał. Ale pani i tak nic nie zmienią, Thundercats Go i tak się ukaże. <śmiech> tak, Swoją drogą jest... Można że... minusować i minusować. Dokładnie. ale Jest kinowa premiera Teen Titans Go. No niedługo, niedługo. W Polsce. A, będzie w Polsce. Będzie to w Polsce jednak 10 bardzo. sierpnia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, wybieramy premiera się. na sobie. bank. E, tylko mam, mam nadzieję, że to będzie tam premiera we wszystkich kinach, a nie, że gdzieś to tam puszczą w trzech kinach w całej Polsce. E, znaczy, sprawdziłem premiera, a później dostałem e, maila z Cinema City, że przez wakacje będą takie specjalne e, pokazy dla dzieci, i że będzie sobie można zbierać takie wiesz przypinki jakieś coś tam wiesz wakacje w kinie i na tych przypinkach są postaci z Teen Titans więc o. raczej w całej sieci będzie. O, no to ba bardzo fajnie. No, no ja nie ukrywam czekam bardzo mocno na Teen Titans Go ponieważ ponieważ to jest Teen Titans Go i to trzeba lubić. Dokładnie. Ty, tym bardziej z powodu tego że wszyscy to nienawidzą więc ja to lubię jeszcze bardziej. I Deathstroke będzie przecież. A propos tych Thundercatsów, no, sam zresztą pamiętasz, jak przeglądaliśmy i śmialiśmy się z komentarzy pod filmikiem mm -hmm. na YouTubie, no to najczęściej powtarzający się y, komentarz... Te... Dzieci Ej, y, nie, nie róbcie z tego nowego Teen Ta, Titans da, Go. Nie róbcie z tego kolejnego Teen Titans Go. U... Mocne słowa kierowane do osób, które stworzyły Teen Titans Go. <głos> no cóż, po co, przechodzimy tak, do komiksów. Tak, tak, dzisiaj tych komiksów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Nie? Sześć, pardon. Sześć, Aż się y, przeliczyłem się teraz. Y, ja chciałbym zacząć od komiksu, który ch chyba najmocniej mnie pozytywnie zaskoczył spośród lektur które e, ostatnio miałem okazję nadrobić. A ponieważ moja kubka wstydu jest cholernie duża i ciężka i mam wrażenie że stół na którym leżą te komiksy się niedługo złamie to jestem zadowolony z faktu tego że udało mi się nadrobić cokolwiek. E, chodzi mi konkretnie o wampiry z wydawnictwa Mucha Comics. E, autorami tego komiksu są Filipe Melo i Juan Cavilla. i tutaj e, Samym, pewne, pewnego rodzaju zaskoczeniem, myślę, że dla ciebie także, było to, że Mucha Comics ogłosiła wejście w europejskie komiksy, prawda? Tutaj e, ukazała się twierdzi Pereira i ukazały się wampiry. Twierdzi Pereira wciąż leży na kupce wstydu, ale po wampiry sięgnąłem, ponieważ okładka jest cudowna i... E, no po prostu okładka mnie kupiła, chciałem, chciałem zobaczyć, z czym to się je. I mamy tutaj opowieść, która jest osadzona w 1972 roku na terenie Gwinei, gdzie w, w dawnej kolonii portugalskiej pojawia się oddział właśnie portugalskich żołnierzy, który wyrusza na pewną tajną misję. I tutaj w pewnym momencie no cały, poznajemy oczywiście poszczególnych żołnierzy, czym się zajmowali tak mniej więcej, poznajemy ich charakterologicznie i w trakcie obserwowania misji, którą muszą wykonywać zaczyna dochodzić do pewnych dziwnych wydarzeń, które z jednej strony mogą być wywołane zmęczeniem, chorobami i tego typu rzeczami, które mogą się przydarzyć w na polu walki? No, może nawet nie na polu walki, tylko raczej w tropikalnych klimatach. Mm. Jak i również mo mogą to być faktycznie pewne nadnaturalne rzeczy. I bardzo mi się podoba to, że wampiry do samego końca nie wyjaśniają tak naprawdę, czy to co widzimy w tym komiksie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest właśnie jakiś wytwór wyobraźni poszczególnych bohaterów. Nie jest to spoiler. Bo tak, widzę, spojrzałeś z niepewnością, ale nie jest to spoiler, to jest właśnie oś tego komiksu. I bardzo mi się podoba to, że właśnie po przeczytaniu całej historii twórcy dają nam jakieś wskazówki, ale tak naprawdę pozostawiają nas z uczuciem niepewności co do tego, czy to co przeczytaliśmy się faktycznie wydarzyło, czy też nie. Co jednocześnie jest właśnie bardzo fajnym od odzwierciedleniem sytuacji w której znajdują się poszczególni bohaterowie tego komiksu mhm. i bardzo mi się podobało to jak fajnie są prowadzone poszczególne postacie pomimo tego że jest to no, pojedyncza historia która ma e, raptem tam nieco ponad 200 stron to na tych postaciach faktycznie zaczyna czytelnikowi zależeć w pewnym momencie gdy coś tam się z nimi dzieje, to człowiek się faktycznie przejmuje. Przynajmniej ja tak miałem. Bardzo mi się podobało to, jak Filip Melo skonstruował fabułę tegoż komiksu. Bardzo szybko się wkręciłem. Bardzo mocno się przejmowałem i po prostu chłonąłem, chłonąłem ten komiks z każdą, każdą możliwą stroną. Natomiast Juan tutaj bardzo mi się podoba to, co rysunkowo ten artysta zrobił, ponieważ no, no, on dysponuje takim na pierwszy rzut oka dość niepasującym do klimatu rysunkiem, bo tutaj mamy takie postacie, można powiedzieć troszeczkę kreskówkowo pokazane, takie długie szyje, długie nosy, nietypowe kształty twarzy, no, ale później okazuje się, że właśnie bardzo fajnie to pasuje w stosunku do, do przedstawionej historii. Mamy bardzo fajną kolorystykę w całym komiksie. Tutaj sobie szybko sprawdzę, kto dokładnie za to... Odpowiadał też Juan Cavilla, ale z pomocą Sandro jego. Pa i tutaj mamy fajnie, fajne kolory w tej historii, które w scenach dziejących się aktua aktualnie są takie żywsze, bardziej, bardziej nastawione powiedzmy na kontrast, ale są też sceny, gdzie, się, gdzie pojawiają się jakieś retrospekcje albo jest przyciemnienie, czy tam... No, żeby nie było wszystkiego widać no, od razu. I ten kolor tutaj po prostu bardzo fajnie bardzo mocno spełnia swoją rolę. No nie można nie, nie, umiem, nie umiałem oderwać oczu od poszczególnych poszczególnych kadrów. Bardzo mi się podobało praktycznie praktycznie wszystko w tym komiksie. Nie mogłem tutaj nie mogę tutaj praktycznie żadnego złego słowa powiedzieć. No i przede wszystkim właśnie to co czym lektura komiksu mnie pozostawiła czyli to ta niepewność. Bardzo mi się podoba. No super sprawa. Mam nadzieję, że twierdzi Pereira jest równie dobrą historią. Z tego, co widziałem po recenzjach, które już się gdzieś tam w necie ukazały, to nawet są, nawet są lepsze słowa w stosunku do twierdzi Pereira, niż, niż do wampirów. A jeżeli wampiry tak mocno mi się spodobały, to jestem, jestem jak najbardziej za tym, żeby Mucha Comics sięgała dalej po tego typu rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o takie detale, to Cena okładkowa 80 zł, jest to komiks oczywiście w twardej oprawie, jest to nieco większy format niż ten, niż ten amerykański, ale też nie taki typowy europejski i ja mam jak najbardziej jestem za tym, żeby mucha sięgała dalej po tego typu komiksy, jeżeli mm -hmm. ma, ma wygrzebywać gdzieś tam właśnie z rynku europejskiego tak fajne tytuły jak wampiry i jak mam nadzieję okaże się twierdzi Pereira, to mają moje mają mój miecz i serdecznie serdecznie polecam. Chyba głównie w Europie zostaniemy w dzisiejszym odcinku. Tak prawda? tak tak dzisiaj strasznie europejsko się robi. Bardzo dobrze. Komiks o którym ja chcę powiedzieć to S. kropka autorstwa. GP Gipiego możecie znać, ponieważ zachwycałem się i Krzysiek... Ty czytałeś, prawda? Czytałeś? Tak, tak, tak, Krzysiek e, również podziela moją opinię o ziemi swoich synów, która ukazała się w zeszłym roku nakładem e, Timofa. No i dzi e, dzisiaj. <grych> I w tym roku e, ukazało się S, tego samego autora, z tego samego wydawnictwa. E, pozycja krótsza zdecydowanie niż, niż ziemia swoich synów. E, kolorowa pięknie, pięknie pokolorowana, robi to naprawdę duże wrażenie. I miałem duże oczekiwania, ponieważ Ziemia swoich synów była jednym z lepszych komiksów, które przeczytałem w zeszłym roku. I już widząc to nazwisko wiedziałem, że S jest komiksem, po który będę, będę chciał na pewno sięgnąć i nie zawiodłem się. To jeśli chodzi o takie przejście do, do sedna. Natomiast w bardziej rozwlekłej wersji całkowicie się różni od tego, czym była Ziemia swoich synów. Dlatego, że tutaj mamy trochę opowieść w formie dziennika, która jest przepleciona retrospekcjami z czasów II wojny światowej, jakimiś historyjkami z wczesnego dzieciństwa. I tak jak zacznę wspominałeś, przy wampirach jest to też pięknie y, oddane y, kolorami, bo to co dzieje się y, współcześnie jest po prostu kolorowe, natomiast to co działo się np. we wczesnym dzieciństwie jest tak kreskówkowo przerysowane, jeśli, jeśli chodzi o kolory, a same historie dziejące się w czasie II wojny światowej są w takiej lekkiej sepi, trochę czerni i bieli. E Myślę, że porównałbym to do filmu. Um, Im wcześniej, tym czerni biel, później kolory się lekko zaczynają wydobywać. Um, okres dzieciństwa to jest technikolor i prze przerysowanie wszystkiego, co się dało, a później jest już, jest już normalnie. I um, bardzo mi się podoba narracja w tym komiksie, właśnie prowadzona, prowadzona jak w dzienniku. Um, często się zdarza, że coś zostanie na przykład przekreślone i poprawione, czy jest jakaś literówka jest przekreślona, poprawiona litera, też na pewno było to pewne mm, wyzwanie dla tłumaczy i łamaczy. Ale jak zawsze e, Dymko łamacze na, na najwyższym poziomie. E, z samej historii m, dużo można wynieść. Myślę, że dużo osób z nas przeżyło. E, podobne rzeczy jak Główny bohater komiksu, o nim nie chcę też za dużo opowiadać, bo, bo można sobie za dużo zaspoilerować tutaj, je, jeśli chodzi o, o, o to, kim jest główny bohater. Natomiast to, jak przeplata się um, jego relacja, właśnie z S, kiedy razem płyną łodzią, razem ze swoim kuzynem i wujkiem. To, co dzieje się później, to jak w trakcie tych wydarzeń on, główny bohater, wraca do historii z czasów wojny, które Ez mu opowiadał. Bardzo naświetla, jakby, podejście głównego bohatera, które w pewien sposób ewoluuje, i nawet jeśli uczucia mogą się zmieniać, to gdzieś głęboko pozostają, pozostają takie same. Jest to przepięknie ukazane, bardzo wzruszający momentami komiks. Przepięknie narysowany, co już, już udowodnił GP wcześniej. Bardzo mi się podobały też wtrącenia. Tutaj na samym początku jest taka krótka historyjka o tym, jak S jako rybak brał wszystkich na litość, że miał dwa wiadra i na dno jednego wiadra wrzucał duże ryby po połowie, przykrywał drugim wiadrem i wrzucał takie malutkie i wszyscy się nad nim litowali i mówili mu gdzie lepiej łowić i tak dalej i tak dalej. Mhm. Jest to bardzo fajnie tak jak właśnie mm, w dzienniku, w pamiętniku ktoś by to wyrysował. S są takie wtrącenia, bardzo, bardzo mi się to podoba. Sama historia jest yy, wzruszająca, jest dla każdego wydaje mi się, nie obfituje w jakąś bezsensowną przemoc. I nie nudzi w żadnym wypadku i jest bardzo... Bardzo życiowa, przez co no, nie pozostaje mi nic innego, niż polecić ten komiks. No to bardzo bardzo fajnie. Tutaj kolejny raz wygląda na to, że jestem mocno zainteresowany. Natomiast ja. Chciałbym... Natomiast jakbyś te akwarele jak, jak mhm. zobaczysz w środku, to jest naprawdę co, coś ni, ni, niesamowitego i to uczucie jakby powrotu do dzieciństwa, tą radość, kiedy na przykład a, główny bohater do, m, ma model do sklejania. I to, że zewnętrzny świat, y, pomimo, że mógłby być czymś złym y, dla y, innych bohaterów, y, dla dziecka dalej jest, jest światem dziecka, jakby nie jest y, skażony pewnymi, znaczy skażony, y, nie jest obarczony y, pewnymi złymi wspomnieniami. Z jakimiś przed. Tu, tu się pojawia bardzo y, ładnie zrobione z. Y, Sekwencja z butami, że główny bohater kupuje sobie buty i to są buty Wehrmachtu. I czuje się w nich pewnie, bo są ciężkie i buch, buch. Mm -hmm. Może w nich przejść po całym świecie, natomiast jakby S, mm, który pamięta czasy wojny, niekoniecznie ma dobre wspomnienia z butami Wehrmachtu. I dla niego to są po prostu um, buty na jeźdźców, natomiast dla głównego bohatera to są po prostu buty, w które budzą jakiś tam respekt. Więc ta zależność też jest bardzo ciekawie ukazana tutaj. Także po raz kolejny bardzo polecam. Mi to się wydaje, że musimy zrobić kiedyś jakiś odcinek, w którym będziemy nie polecać rzeczy, bo ostatnio tylko i wyłącznie polecamy i polecajmy dalej. Ja teraz przejdę do wydawnictwa Egmont, które jakiś czas temu wydało pierwszy tom zbiorczy Cliftona. Clifton jest to Seria, która zaczęła się pojawiać W 1959 roku Na łamach e, Tintina Więc no, jest to wiekowa Już, już seria, która no, Na łamach Tintina, jak się coś ukazuje To raczej jest, jest, to, coś, jest to coś fajnego e, I tutaj Z tego co sobie wyczytałem w internetach No to seria Najpierw się ukazywała w odcinkach Na łamach wspomnianego magazynu Natomiast od 1961 także w formie wydań zbiorczych publikowanych przez Lelombard Bard i tutaj Egmont sięgnął po, ty, po cztery tomy spośród dotychczas wydanych, ale nie, nie jest to tak, że ukazały się pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, tylko wydanie zbiorcze, które właśnie trzymam w rękach. Tutaj znalazły się komiksy autorstwa z scenarzysty Boba de Grota. Natomiast pierwszy z nich narysował Turk, a każdy kolejny Bedu, Bedu, który swoją drogą był gościem na komiksowej w Warszawie, a także na festiwalu Pyrkon. No i te tomy to są 13, 14, 15 i 16, więc mamy jeszcze dużo rzeczy do przerobienia, jeśli chodzi o Cliftona. A czy jest to tytuł, po który warto sięgnąć? Moim zdaniem oczywiście tak. Clifton opowiada o emerytowanym pułkowniku, który pracował w MI5 i on okazjonalnie przyjmuje zlecenia od brytyjskiego rządu na takie powiem, śledztwa, które jest w stanie, którym jest w stanie zająć się detektyw Amator, ponieważ Clifton właśnie takim jest. I to, co jest fajne w, w tym komiksie, to jest oczywiście... W dzisiejszych czasach może to już zostać odebrane jako coś obraźliwego, ponieważ w dzisiejszych czasach wszystko obraża wszystkich, ale to, co mi się bardzo podobało i to, z czego się chyba najmocniej śmiałem w tym komiksie, to jest to, że Clifton to jest komiks, jak już wspomniałem, francuskich twórców, natomiast główny bohater jest Anglikiem i to jest takim typowym bardzo stereotypowym o Anglikie i twórcy nie, no nie boją się z tego po prostu nabijać, robić z tego taką można powiedzieć główną oś e, dowcipów, które się pojawiają w poszczególnych historiach no, ale na szczęście nie jest to jedyna rzecz, którą, którą wyróżnia ten komiks, ponieważ poszczególne historie e, autorstwa de Grota e, są całkiem fajnie pomyślane, nie jest to może taki poziom mistrzowski jaki na przykład nie, w Asterixie czy, czy w Lucky Luke'u no ale jest to kolejna taka humorystyczna seria frankofońska przy której można się spokojnie odprężyć każdy tom jest taką osobną historią nie trzeba znać poprzednich nie trzeba znać historii postaci tego co zrobiła powiedziała 40 lat temu i 35 tomów temu tylko mamy każdy album jest osobną historią Yy, fajną, fa fajnie rozpisaną yy, zabawną przede wszystkim to jest właśnie to, to co mnie w Cliftonie najmocniej ujęło czyli to że te dowcipy które się tam pojawiają te gagi słowne rysunkowe są naprawdę udane i pomimo tego iż komiks ukazał się w oryginale znaczy te cztery tomy które są zawarte w wydaniu zbiorczym Egmontu ukazały się w latach 80. ubiegłego stulecia czyli mają już no, 30 lat na karku to cały czas śmieszą. Bardzo fajnie się bawiłem podczas lektury tego komiksu no i to jest właśnie taki fajny dowód na to że jest to fajna, jest to dobra seria, ponieważ trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że takich klasyków, które po 30 latach wciąż bawią tak samo, nawet pomimo tego jak mocno świat zmienił się wokół nas, to jest myślę, że nie, niewiele. Hmm, zwłaszcza wśród, wśród komiksów tutaj oczywiście tak jak już wspomniałem no Asterix, Lucky Luke czy e, zapowiedziany na ten rok i Is z no, no good, no, no, good. No good Wspomnienie w, w, Wznowienie e, czy też takie serie jak no, kurczę strasznie pamiętam bawiło mnie swego czasu Kid Paddle które, Kid Paddle był cudowny. Tak, które ukazywało się w. No czy tam od, też mały sprytek? No, tak, tak. Tych, dużo tego było. Ty, tych tytułów było strasznie dużo, ale no Clifton nie był. Przynajmniej nie kojarzę jakoś szczególnie mocno, żeby on się ukazywał na omach magazynu Świat Komiksu, czy ty, no, w albumach na pewno się dotychczas nie, nie pokazywał w Polsce. No i to wydanie zbiorcze pokazuje, że jest jeszcze dużo tytułów. Najprawdopodobniej jest jeszcze dużo tytułów do nadrobienia, które, po które warto sięgnąć, przy których można się dobrze bawić i które pomimo upływu lat jakoś szczególnie mocno się nie postarzały. Tutaj w tym wydaniu zbiorczym mamy tomy Kidnapping, czas przeszły złożony, uszkodzona pamięć i ostatni film. Każdy z nich dzieje się w dość różnych klimatach, ponieważ Kidnapping opowiada w, główny, w dużej mierze o obozie harcerskim. Ostatni film jest taką historyjką, gdzie kręci się film o Cliftonie i dochodzi do pewnych niebezpiecznych zdarzeń na planie filmowym. Generalnie twórcy starają się pokazać różne miejsca bohatera w różnych sytuacjach, ale generalnie cały czas jest właśnie ten taki mocno hmm, nie powiem szydzący, bo może szydzenie to jest złe słowo, ale... Takie, takie, taka satyra na temat tej, tej jego e, angielskości. Mhm. E, ba, bardzo mi się to podoba, cały, bardzo, mi się, bardzo mnie to bawiło. Rysunkowo, jeśli e, mogę powiedzieć o tego typu komiksach, coś, no generalnie mm, zarówno w Asterixie, zarówno w Lucky Luke, gdy zmieniali się rysownicy, to sam styl rysunku się jakoś szczególnie mocno nie zmieniał. Po prostu ci następcy starają się kopiować, naśladować e, po, poprzedników, prawda? Mhm. E, nie, nie dostaniemy prawda, Asterixa z sześciopakiem i wielkimi mułami, no chyba, że tam, nie wiem, Rob Liefeld by został zatrudniony, ale to <grym> raczej się nie zdarzy. No i tutaj też e, ten pierwszy tom rysowany przez, przez Turka e, i kolejne przez, przez Bedu są pewne tam drobne niuanse, jeśli chodzi o warstwę graficzną, ale też nie jest to jakiś bardzo mocny przeskok, jakaś potężna zmiana. Bardzo mi się y, warstwa graficzna w tym komiksie podoba. Ona właśnie bardzo mocno mi przypomina y, iznoguda mm -hmm. Nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś bardzo mocno mi się kojarzyła. Y, sama, samo wydanie komiksu nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, żeby iść w wydania zbiorcze. Czy może jednak warto byłoby przybliżyć tą serię w postaci takich albumów typu y Takich jak właśnie wspomniane już wielokrotnie przeze mnie serie, czy też smurfy, które się też ukazują w takich fa fajnych, właśnie cienkich albumach. No ale to już wyda wydawca zadecydował. Mm, moim zdaniem fajna rzecz, godna polecenia. Mm, jeśli chodzi o takie technikalia, no to twarda oprawa, format typowo europejski, cena okładkowa 99,99. ,99. Fajna rzecz. Znowu polecam, jeżeli szukacie jakiegoś komiksu, przy którym możecie, chcecie się dobrze pobawić, nie jest to jakaś wymagająca lektura, tylko po prostu jest zabawna, dobrze napisana i fajnie narysowana, to Clifton myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. No i mam nadzieję, że Egmont pociągnie temat, ponieważ po tych czterech tomach w jednym tomie jestem jak najbardziej zainteresowany tym, co, jak wyglądają kolejne tylko właśnie nie jestem do końca pewien, czy bardziej chciałbym zobaczyć te nowsze przygody postaci, czy też te nieco starsze, ponieważ z tego, co sobie tutaj e, sprawdziłem, jakiś tam mały rekonesans sobie e, zrobiłem, to Clifton no, ukazuje się cały czas. W 2017 ukazał się 26. tom tej serii. E, miała ona taki dość mocny przestój między 1995 a 2003 nie ukazało się nic. Ale właśnie nie jestem do końca pewien, czy chciałbym bardziej e, zobaczyć rzeczy, które dalej rysował Bedu, bo wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku pójdzie Egmont, czy może raczej te pierwsze tomy, które ukazywały się w latach 61, 62, 65, ponieważ e, no, lubię te stare komiksy i zdecydowanie jestem bardziej ciekaw tych naj, najbardziej pierwszych przygód Cliftona, no ale wydaje mi się, że e, jeśli Egmont pójdzie dalej w tą serię, to raczej będą kontynuować Bedu, e, nie wiem czy można nazwać to ranem Bedu, a, ale no, wiadomo o co chodzi, ponieważ e, w tym pierwszym tomie były cztery tomy, z czego trzy narysowane przez Bedu, a z tego co właśnie widzę to kolejne cztery odsłony Cliftona też są e, autorstwa Bedu, z czego trzy e, w trzech zajmowało się nie tylko rysunkami, ale także scenariuszem. Więc wydaje mi się, że to będzie dalej od Egmontu, natomiast co by miało nie być, myślę, że zdecydowanie jestem zainteresowany i sięgnę. Dalej Europa i komiks Kinderland autorstwa Mawila, premiera Maja od Kultury Gniewu. Mawil zresztą sam był obecny na festiwalu komiksowa Warszawa. Hmm, chyba najbardziej obszerny komiks Mawile jaki czytałem, a już kilka z nich wyszło w Polsce. E, możemy zostać przyjaciółmi, safari na plaży, wszystko ukazało się dzięki kulturze gniewu. Plus nie zapominajmy oczywiście o Profesor Lawon i 24 godziny tak, śmierci, tak, tak, tak, tak. które ukazały się z okazji Złotych Kurczaków dwa lata temu. Mm -hmm. Tak. Tak. I Kinderland jest... Był dostępny tylko tam. Kinderland jest historią, która opowiada o dorastaniu w Berlinie Wschodnim. Jeszcze przed, no znaczy jak był Berlin Wschodni, to automatycznie mur jeszcze stał. I o, o życiu normalnie. Bardzo się cieszę i to, co mi się bardzo spodobało w tym komiksie, kupiło mnie od razu, to jest fakt, że tak jak wspominałem zresztą przy S, bardzo zbliżone te komiksy są w pewnym, w pewien sposób do siebie, a, że ten komiks jest z perspektywy dziecka i nie udaje, że jak byłeś w drugiej klasie podstawówki, to byłeś wielkim erudytą i wiedziałeś wszystko o sytuacji geopolitycznej kraju, w którym mieszkasz. To jest bardzo pięknie pokazane w momencie, kiedy pojawia się tutaj pierwszy raz mur berliński i bardzo szybko jest ucięta ta tematyka. Tematy polityczne przewijają się w tle, natomiast nie są główną osią komiksu, tylko tam się pojawiają i ewentualnie mogą trochę, trochę pokomplikować życie głównego bohatera, którym jest Mirko. I yy, głównym problemem komiksu yy, jest szkoła i są relacje nie damsko-męskie, tylko koleżeńsko-koleżeńskie, w sensie poznawanie kolegów yy, Sprawdzenie, te, znaczy sprawdzenie, mierzenie się z tym, jak ciężko jest w szkole, kiedy przylgnie do ciebie ładka kabla I, i codzienności, i jakby dziecięcych marzeń o pingpongu, który się tutaj pojawia, o pewnych rzeczach, które mm, musisz ukrywać przed in, innymi, jakby takiego strachu, hm, jakby to określić, Strachu przed wstydem? Coś, co chyba w szkole jest rozumne. Mniej więcej. Nikt nie chciał z siebie zrobić pośmiewiska w szkole. No nie. I jakby stres przed tym też czasem bywał bardzo duży. No Żaden z nas nie może powiedzieć, jak to się dorastało w czasach komuny, bo no, jesteśmy na to za młodzi, zdecydowanie, żeby cokolwiek z tego pamiętać ale w pewien sposób mam wrażenie, że jakby dorastanie tutaj przedstawione przez Mavilla jest, jest mi bliskie. Rysunki są, no, jak to u Mavilla, są bardzo dobre, nigdy, nigdy nie zawiódł, nigdy nie zawodzi póki co i oby tak zostało. Kolory są super, jedna z moich ulubionych scen to jest właśnie pojedynek w ping kiedy już całkowicie wychodzi poza poza kadry niesamowicie narysowane, super dynamiczne, super pokolorowane i te emocje, które mm, też udało się Mawilowi, jeśli chodzi o emocje jakby rysunkowo przekazać, to jak jako dzieci wszystko braliśmy bardziej dosadnie, że rzeczy, które z perspektywy dorosłych może nie są takie poważne jak właśnie mecz w ping-ponga, czasem stawały się najważniejszą rzeczą w życiu i po prostu pojedynkiem tytanów na, na Olimpie czy coś tam. E, I to jest tutaj przepięknie e, ukazane, ta jakby potrzeba posiadania przyjaciela i stres związany z tym, że można go stracić przez coś, co nie jest zależne od ciebie. E, bardzo poruszające to jest. O, ostatni raz e, podobne emocje przy czytaniu komiksu miałem przy, na szybko spisane wydaniu zbiorczym. E, także no chyba każdemu mogę, każdy kto chodził do szkoły powinien <śmiech> przeczytać ten komiks, to mógłby sobie przypomnieć e, jak to było i te, teraz jak czasem czytasz komiksy, czy oglądasz filmy i największym problemem jest to, że, o, że ktoś tam kogoś postrzeli i tak dalej, to tutaj Największym problemem było to, jak ktoś na złości z ping O pingponga. No dokładnie sam wiesz, jak, jak, jak, jak to było. E, natomiast bardzo mi się tu podoba ta historia. Historia opowiada o, o przyjaźni, o tym, jak się dorasta, o tym, jak problemy mogą się zmieniać i niektóre są bardziej poważne niż, niż nam się może obecnie wydawać. No, no. Sam, same plusy. Ja, ja pamiętam. Ach. Teraz teraz się przeszłość włączyła po prostu jak w podstawówce. E, tym naj, największym problemem to były mecze międzyklasowe. Znaczy największym problemem to było wiesz, wydarzenie. Tak wydarzenie że mogła być nie wiem kartkówka z biologii. Niech będzie możemy wszyscy dostać kapy ale no trudno bo po południu jest mecz i trzeba nakopać trzeciej B i, i choćby nie wiem co trzeba z nimi wygrać i nawet takie sojusze w klasie które do z reguły nie były normalne, ale ten, ten dobrze gra i tamten dobrze gra, więc okej. Okay. Na, na czas meczu zawieszamy broń, bo musimy im dokopać. I jeżeli Mavil pokazał coś takiego w Kinderlandzie, to... Jest to też w tym, bo jakby jest klasa a, i nawet jeśli ktoś się nie lubi w tej klasie i pojawia się ktoś, kto jest z klasy równoległej, to jest, mm, on jest z klasy równoległej. Ta. Musimy go nie lubić. E, poka Przepięknie pokazane są postaci nauczycieli, którzy za, z, z, są kreowani trochę na takie potwory, ale też zawsze są czymś, pomijając wzrost oczywiście wyższym niż zwykli uczniowie. Mhm. Ten taki klasyczny podział klasy na to, że jest pupil nauczyciela, na to, że są zwykli, zwykli uczniowie, zawsze jest ta taka jakaś jedna dziewczyna, na której się Dłużej zatrzymuje oko bohatera, rodzice jakby z ich problemami i taki dla mnie bardzo charakterystyczny kadr. Znajomi u rodziców i głos za drzwi o czym rozmawiają i tak dalej i tak dalej. Mhm. Bardzo fajnie to pokazane. Dwójka, która terroryzuje szkołę i oni są super dorośli, palą papierosy, e, fascynacja jak w którymś miejscu znajdzie się e, karty z gołymi babami. O, no to to, to... Pomimo tego, że jest to rzecz osadzona w Berlinie Wschodnim, tak? Tak, w Berlinie Wschodnim. Ja, ja się identyfikuję bardzo z tymi rzeczami no, które były też tam... jakieś dyskoteki z amerykańską muzyką, to... westerny i, i, i pakty krwi? Wszystko było, wszystko. Wszy wszystko było. Kąpieliska, nie kąpieliska. Y to, że rozmowy pomiędzy dzieciakami są o tym, który nauczyciel jest najgorszy, a który, który jest w sumie fajny i tak dalej. Wszystko jest bardzo życiowe i jakby realizm tego komiksu jest przez to bardzo, bardzo podkreślony. Wszystko, co zdarzyło się tutaj, mogło się równie dobrze zdarzyć każdemu z nas. Też coś, co ja przeżyłem, pamiętam bardzo dobrze, jak się okazało, że autobus ma objazd, jak jedziesz do szkoły. I sobie jedziesz i nagle on skręca. Tam, gdzie nie pojęliście, już o nie. Oj, oj, oj. <głosy> to, a, więc większość z tych rzeczy tak naprawdę można było przeżyć. I to, to jest w tym komiksie super. I wydaje mi się, że zarówno młodszy czytelnik będzie mógł zobaczyć, jak to kiedyś było <głosy> za żelazną kurtyną, tylko, że ta żelazna kurtyna tutaj nie jest pokazana jako coś strasznego, jako jakieś kombinatorstwo i szukanie wszystkiego. Chociaż tutaj jest taki jeden motyw jakby poszukiwania pieniędzy, natomiast jest, jest coś, w czym myślę, że my oboje wyrośliśmy, czyli że na zachodzie jest lepiej. Nie tak, że, o, że trzeba stąd uciekać i tak dalej, ale że jakbyśmy byli na zachodzie, to pewnie byłoby lepiej. I na tym się ta polityka tutaj głównie opiera. Aha. I to jest bardzo fajne, że nie narzuca e, jakby takiego męczeństwa dorastania w tamtych czasach. E, tylko po prostu, no dzieci zawsze będą dziećmi. Jak nie będziesz miał zabawek z zachodu, to się będziesz bawił zabawkami ze wschodu. I grałeś w pikucie? Nie. Okej. Okay. Zrzucało się nożem do kółka w ziemi. Grały. Tylko pewnie inaczej to nazywaliście. Pewnie tak. No, to super komiks. I bardzo bardzo czerwcowy, w sensie, on mi się kojarzy z zakończeniem roku e, szkolnego. Takim w końcu pozytywnym. O, w końcu się skończyło. <śmiech> e, wszystkim polecam. Wspaniały komiks. E, chyba jeden z e, takich. Z, znaczy, czy samitniejszy? No, bardzo rozbudowany komiks Mawila, co mnie. Bardzo cieszę, bo wcześniejsze jego o, rzeczy były dla mnie, znaczy były, były zdecydowanie krótsze, natomiast cieszę się, że w e, tak długiej formie też sobie świetnie poradził i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia pozycja, która się od niego ukazuje i która się ukaże w Polsce. I jo. szczerze, może pod koniec roku chyba znowu o nim wspomnę. <śmiech> Mówimy to ostatnio co odcinek, więc tak, to, tak. to to, to, to później, bardzo dobrze. Później pod koniec roku będziemy sobie powtarzać nie? każdy odcinek, żeby sprawdzić co mamy. Za Ale nie, naprawdę Kinderland zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, świetnie się bawiłem. Jeśli tylko jest dostępny gdzieś cyfrowo po angielsku, to na pewno będę musiał wysłać znajomym z zachodu, jak mogło wyglądać nasze, nasze dzieciństwo. Mhm. też w Polsce bo ta różnica pomiędzy wschodnim Berlinem a Polską wydaje mi się że trochę się może rozmyć. Okay. Tyle no Kultura bo... Gniewu jak zawsze dobra robota. Polecam. No, bardzo fajnie. E, natomiast ja teraz przejdę do mm, dwóch komiksów jednocześnie tak ponieważ ba bardzo są podobne tematycznie do siebie. Jeden ukazał się całkiem niedawno natomiast <śmiech> drugi z nich wpadł mi w ręce tak naprawdę dzięki temu że mm, wydawnictwo komiksowe zrobiło taką gigantyczną przecenę y, na Gildi y, i kupiłem dwa tomy y, pe pewnego razu we Francji za łącznie zdaje się 20 złotych więc, więc y, super cena. Natomiast komiks, od którego chciałbym zacząć, to jest Śmierć Stalina, które całkiem niedawno opublikowało wydawnictwo Non Stop Comics. To, co łączy oba te tytuły, to jest oczywiście nazwisko scenarzysty. Jest to Fabian Nuri, którego no od 2012 roku mamy w Polsce naprawdę bardzo dużo. Pierwszy komiks z jego scenariuszem, który ukazał się w naszym kraju to jest co prawda rok 2008 i pierwszy tom jest Legion i zarazem chyba jedyny tom, który wówczas się ukazał, ale od 2012 już mamy tych komiksów z jego scenariuszem bardzo dużo. Zaczęło się od West, później był Silas Korej jeszcze mm, właśnie tam jest Legion, Legion Kroniki jak zbić fortunę w czerwcu 40 roku, Katanga od niedawna się ukazuje, więc tych tytułów tego scenarzysty jest coraz więcej Śmierć Stalina jest komiksem który no pewnie nikogo nie zaskoczy opowiada o śmierci Stalina ale jest to i to jest kolejna rzecz, która łączy Śmierć Stalina z pewnego razu we Francji, są to komiksy Osadzone w pewnych realiach historycznych, ale nie podążające dokładnie tym, co wówczas się działo, ponieważ Fabien Nuri bierze konkretne wydarzenie jako punkt wyjściowy, bierze konkretne postacie, które faktycznie żyły, istniały, ale też robi... Mm, przedstawia opowieść, która nie jest kroniką jakiegoś wy wydarzenia, czy biografią jakiejś osoby, tylko on po prostu przypuszcza, domniema, e, tworzy jakąś własną autorską wizję wydarzeń, które, m, które się działy, m, rozwiązując powiedzmy tak w cudzysłowie, pewne nieścisłości, tajemnice. I w przypadku śmierci Stalina mamy tutaj m, opowieść nie o samym tym, jak e, dowódca na Związku Radzieckiego umarł, tylko co dokładnie działo, znaczy co dokładnie, co zdaniem autora działo się później i jest to taka historia y, oparta na wzajemnej nieufności pomiędzy naj, najważniejszymi żołnierzami i e, urzędnikami w administracji Stalina tutaj mamy całą masę postaci faktycznie tak jak już wspomniałem e, istniejących chociażby e, Beria który jest tutaj jednym z głów, jedną z głównych postaci i e, tą taką zdecydowanie można powiedzieć najbardziej przerażająco przedstawioną jest także Malenkow, jest Chruszczow Kaganowicz jest cała masa faktycznie istniejących postaci. No i tutaj Nuri snuje taką historię właśnie o tym, co po śmierci Stalina oni, oni robili, żeby przejąć władzę i jak, jak dalej ten Związek Radziecki poprowadzić. Historia jest bardzo taką fajną ciekawostką około historyczną, ponieważ ja, ja lubię rzeczy, które... Trochę teraz porównanie może wyjdzie mi takie naciągane, ale tak jak bardzo lubię w historiach superbohaterskich wyjście z kanonu. Tak też tutaj w przypadku śmierci Stalina to takie powolne, ale coraz bardziej widoczne opuszczanie tych realiów historycznych i tworzenie jakiejś własnej interpretacji wydarzeń, tego jak to powinno wyglądać, jak to mogło wyglądać, też bardzo fajnie wyszło. I o ile w przypadku śmierci Stalina mamy oczywiście do czynienia z... No bardzo znaną postacią i bardzo znanymi postaciami, które po pojawiają się po, po śmierci tytułowego bohatera, antybohatera, bardzo niedobrego bohatera. Tak w przypadku pewnego razu we Francji jest troszeczkę inaczej, ponieważ mamy tutaj losy postaci, która dla mnie przynajmniej była bardzo mocno nieznana. E, dopóki nie sięgnąłem po ten komiks, e, to nie wiedziałem, że istni istniał ktoś taki jak e, tutaj do końca nie wiadomo, jak, on, jak on się naprawdę nazywał, ale e, Józef Joanowici albo e, tutaj w trakcie e, lektury tego komiksu dowiadujemy się, że tak na dobrą sprawę nikt nie wie, e, czy jego nazwisko było prawdziwe, ani jak brzmiało. I tutaj Józef Joanowicz jest sierotą, imigrantem, który wzbogacił się na sprzedaży złomu i on funkcjonował we Francji w trakcie II wojny światowej. Nie do końca wiemy, czy on jest postacią pozytywną czy negatywną w ciągu, przez te dwa tomy, które ukazały się w Polsce. Nakładem wydawnictwa komiksowego, jego postać jest bardzo, bardzo niejednoznaczna i bardzo mi się to podoba, to w jaki sposób jest on prowadzony, bo z jednej strony pokazują twórcy nam wydarzenia, które ewidentnie wskazują na to, że był przeciwko Niemcom, że starał się im przeszkadzać, ale z drugiej strony no jednak wzbogacił się na handlu z nimi, więc czy on tak na dobrą sprawę chciał im przeszkodzić, czy nie chciał im przeszkodzić, to nie jest do końca wyjaśnione. I bardzo fajne, fajne jest w tych dwóch tomach, które się ukazały w Polsce właśnie nie tylko ta niejednoznaczność zachowań głównego bohatera, no ale także też pewne zwroty akcji, które są dość mocno, przynajmniej dla mnie, były dość mocno niespodziewane. W śmierci Stalina takich zwrotów akcji nie ma, ponieważ Fabien Nuri nie odchodzi aż tak mocno od wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. Są tam pewne różnice. Pewne wydarzenia są tak jakby mocniej rozjaśnione, ale no tak jak już wspomniałem, nie wiemy czy tak było, czy tak nie było, tylko tutaj twórca troszeczkę sobie coś dopowiada, coś, coś dodaje od siebie. Natomiast pewnego razu we Francji gdybyśmy nie mieli informacji o tym, że jest ten komiks oparty na losach faktycznie żyjącej postaci, co do której historia nie, nie jest pewna, czy była pozytywną, czy negatywną postacią, to dostalibyśmy tutaj naprawdę fajnie, fajnie rozpisaną historię wojenną, z elementami szpiegowskimi, kryminalnymi rodzinnymi no tutaj bardzo dużo tematów zostało podjętych, no i niestety to, co, to nad czym ubolewam, to jest fakt, że wydawnictwo komiksowe opublikowało dwa tomy tej serii, jeden w 2014, drugi w 2015 roku no i od tego czasu nie ma, nie ma kontynuacji a komiks ewidentnie nie jest zakończony Wiemy na pewno, że w tym roku wydawnictwo komiksowe nie opublikuje nic zagranicznego, więc może w 2019, no tylko pytanie czy po tak długiej przerwie wrócą do tego, do tego e do tego tytułu. Ja pewnego razu we Francji kontynuację jak najbardziej chciałbym zobaczyć. Śmierć Stalina jest wydana w jednym tomie, to jest początek, środek, koniec, tutaj nie, nie, ma, nie ma opcji na, żadnej na żadną kontynuację. No ale można iść do kina, jeśli się chce. Tak, jak najbardziej. Właśnie też warto o tym wspomnieć, że śmierć Stalina to jest, została ekranizowana i no, no, o tym filmie z tego co słyszałem no, on raczej nie zbiera jakichś szczególnie pozytywnych recenzji no ale tak jest to, jest to też warto wspom wspomnieć, że na podstawie śmierci Stalina komiksowej powstał także film czy polecam te, te komiksy? pewnego razu we Francji no właśnie mam tutaj pewien problem, bo o ile tak jak wspomniałem bardzo mi się podoba ten komiks tak no zachęcanie do kupna czegoś z czego kontynuacja może, w, może się w Polsce nie pokazać to jest raczej taka ryzykowna ale jeżeli by się pojawiła jakaś zapowiedź deklaracja wydawnictwa komiksowego że tak trójka będzie i polecimy dalej w tą serię to wtedy jak najbardziej warto sięgnąć po jedynkę i dwójkę natomiast śmierć Stalina fajna taka interesująca historia nie jest to może najlepszy komiks, jaki w życiu czytałem, ale też myślę, że spokojnie mo można po niego sięgnąć. Zwłaszcza, że wydawnictwo komiksowe... Mm, wróć. E Non-Stop Comics opublikowało ten, e ten tom w takim bardzo fajnym standardzie i z zaskakująco niską ceną, ponieważ mamy tutaj e tom w twardej oprawie, w dość dużym formacie, ponieważ tak sobie sprawdziłem, to jest większy format niż typowo frankofoński ilość stron tutaj też wynosi chyba 140, coś około 140 stron, a cena okładkowa to raptem 60 zł. Więc e, myślę, że e, można sięgnąć, jeżeli macie jakieś nadprogramowe środki i mm, tak, śmierć Stalina jestem w stanie polecić, pewnego razu we Francji również, ale z tą gwiazdką e, i na dole małym druczkiem, jeśli ukaże się kontynuacja. No to super. No i mamy jeszcze taki jeden temat dzisiaj. Tak, taki do pogadania tak. właściwie. Taki do pogadania. Mm -hmm. Ja tutaj sobie, jak zauważyłeś, gdy mówiłeś o Kinderlandzie, sobie pisałem przykłady co do tego tematu, ponieważ oczywiście zapomniałem to zrobić wcześniej. <gadanie> Jaki to jest temat, Andrzeju? Um, chcieliśmy sobie trochę porozmawiać o wznowieniach i trochę o tym... Czy warto być pierwszym z, z niektórymi e, rzeczami w przypadku e, kupowania komiksów? Temat się narodził e, w sumie przypadkowo. Ja, jako, jakoś w rozmowie wyszło, bo zaczęliśmy się zastanawiać, że. E, przy, nie, nie pamiętam, przy jakim komiksie to było. E, na jakiś komiks się bardzo jaraliśmy i chyba żaden z nas go nie kupił. A później wyszło wznowienie które miało dodatki. Mhm. I wtedy się zaczęliśmy zastanawiać, że e, no, teoretycznie jak jesteś e, oddany jakiemuś... Oddany? Jak to brzmi? Boże, jak to co <śm> ważnego e, <śm> jesteś, powiedzmy, m, Chcesz wspomóc twórców i tak dalej, i tak dalej, jakiegoś komiksu i kupujesz go jako jeden z pierwszych, składasz pre-order, hu hu hu, nie wiadomo co. Mhm. A po pół roku wychodzi wersja, która jest znaczy, bogatsza od twojej. Tak, ja, ja właśnie sobie wypisałem pięć takich e, przykładów komiksów, których nie kupiłem od razu i dobrze na tym wyszedłem. Mm -hmm. I wydaje mi się, że cały ten wątek narodził się przy okazji tego, jak wspominałem Ci o drugim wydaniu Archiego od Ultimate Comics. E, przy tym i od razu też wyszła Miazma, tak. I która przy dodruku miała e, grafikę chyba, tak? Tak, i przy, przy Miazmę też mam tutaj wspomnianą. I właśnie tak chciałem powiedzieć o tych, e, o tych pięciu komiksach, przy których wyszedłem na, dobrze, czekając z nimi do drugich wydań. No, Archie, Tom pierwszy od ten, Ultimate, ten, Ultimate Comics. Tutaj jest różnie, dlatego ta, Tak, właśnie się... Są, są róż, różne powody, dla których nie sięgnąłem od razu po ten komiks. Mhm. Ale no. też chodzi o różnicę. Tak, Archie tak. przy pierwszym wydaniu był aczytalny. Tak, był badziewny i po prostu to była masakra, więc stwierdziliśmy obo, obaj, że nie, nie damy pieniędzy za, te, no. za ten szrot. I no druga i... wersja poprawiona była tak. już jak najbardziej w porządku. Tak. Chcesz wody jeszcze? Nie, dziękuję. I też warto o tym wspomnieć, że wydanie drugie Archiego, od Ultimate Comics, to nie jest po prostu poprawione tłumaczenie tylko tam jest dodatkowo jest, jest chyba mm, z 30 dodatkowych stron ponieważ mm -hmm. pojawiają się przedruki pierwszych komiksów z Archim, pojawiają się jakieś artykuły historia Riverdale historia Archie Comics artykuły to jest bardzo dużo opowiedziane ponieważ historia Archie komiks została ujęta na jednej stronie więc to tak trochę mało nie. Natomiast no już sam fakt że i to jest też przy okazji szpila dla Ultimate Comics kolejna, bo gdy chodzi, chodziłem sobie po giełdzie na Perkonie i zobaczyłem stoisko Ultimate Comics i na własne oczy, szkoda, że zdjęcia nie zrobiłem, przekonałem się, że obok arciego wydania drugiego leży dalej arcie wydanie pierwsze, które było za 20 zł, czy jakoś mhm. tak, nie? Czyli było mega taniej i nie było żadnej informacji o tym, że hej, to jest szrod ale tani, więc może ewentualnie weźmiecie, jeżeli nie przeszkadza wam wyrób języko-polskopodobny, no to tak słabo trochę, nie? że dalej to sprzedają, ale to... E... Znaczy wiesz, jak ktoś chce kupić, to niech kupi. No, ta, taki, na, ty, na tej zasadzie działa że, wy... Co masz, wyrzucić to? No Wydaje mi się, że powinna być przynajmniej informacja, że to jest produkt nie do końca. Może była ustna? Nie, nie, no nie, nie była. No w każdym razie Archie Tom, pierwszy wydanie, drugie jest już jak najbardziej... Do, do przeczytania i to do przeczytania z satysfakcją, a nie z, z uśmiechem, po prostu, jak bardzo można było to spartolić. No i warto było czekać na wydanie drugie. Głównie z powodu tego, że wydanie pierwsze było badziewne. No ale to jest tylko jeden taki przykład. Cho, chociaż nie Życie i czasy skinneru sama kwacza. Życie i czasy z sama kwacza, ale tutaj e, przypadkowo mi się udało. Bo chodziło o to, że y, pierwsze wydanie, bardzo, znaczy pierwsze wydanie, to pierwsze wydanie nowe, o grudniowe grudnio wydanie, grudniowe wydanie o tego ja bardzo mocno chciałem kupić, ale zawsze było coś ważniejszego. I gdy w końcu stwierdziłem, a, kupuję, to po prostu Skończyło. To, to komiksu już nie było. I mi tam jakoś szczególnie mocno nie przeszkadzały te błędy, które zostały wypisywane, że tam gdzieś tam, nie wiem, echo mówi po duńsku, czy coś w ten desek no? po norwesku. Ty... Mi kolory przeszkadzają uh -huh. w porównaniu jakby do, do wersji, z którą się wychowałem. Uh -huh. w, w każdym razie, jeśli chodzi o pierwsze i drugie wydanie Egmontu, czyli to grudniowe i to późniejsze, no to tam nie, nie, tak jak mówię, no nie przeszkadzało mi to, że gdzieś tam jakaś, jakieś imię postaci zostało zmienione że gdzieś tam właśnie e, echo mówi po norwesku nie, to, to były takie rzeczy, które mi szczególnie mocno nie przeszkadzały ze względu na to, że ja tam nie jestem jakimś turbo wielkim fanem kaczek i po prostu chciałem przeczytać cholernie dobry komiks jakim życie i czasy scenariusza sama kwacza ewidentnie są No a przypadek sprawił, że kupiłem dopiero to drugie wydanie to poprawione wydanie więc udało się. No i właśnie to jest ta, taki przykład tego, gdzie osoby, które sięgnęły po to pierwsze wydanie, a sięgnęło ich dużo, ponieważ no, wyprzedał się ten komiks masakrycznie szybko, dostały gorszy produkt niż te, które się nie załapały. Tak, to prawda. I tutaj jest tak. No, to, jest, to są takie dwa przykłady tych takich e, komiksów, które no... Niektórzy prawie sięgnęli po fujarkę mignata, ale niestety nie trafiła do sklepów. Mhm. w każdym razie chodzi mi o to, że Archie i Sknerus to są dwa takie przykłady komiksów które, których pi pierwsze wydania były troszeczkę bardziej lub mniej e, popsute o tak bym powiedział I, znaczy, no, miały błędy tak, ze o, strony wydawcy O tak. natomiast jest też cała masa takich komiksów gdzie po prostu do druku okazywały się fajniejsze od wydań pierwszych i trochę tego już nie rozumiem, przyznam się szczerze to znaczy no to jest mi, wiesz, mi, też miaz, chęć... miazma to, jest, miazma to jest idealny przykład bo ja nie kupiłem pierwszej miazmy, ty kupiłeś tak. natomiast ja kupiłem drugą miazmę i tam miałem rysuneczki i w ogóle, a ty nie masz a ja nie mam, no co zrobić eee, dalej jest wspaniałym komiksem tak, tak, jak najbardziej ale wiesz, zobacz na przykład jak um, jak zbieraliśmy amerykańskie znaczy, jak ty dalej zbierasz <laughs> jak zbieraliśmy amerykańskie zeszyty i no i tam jak chyba, nie wiem, w jednym z pierwszych odcinków opowiadałem o tym jak po kodzie kreskowym poznać, y, który to jest y, printing. Mhm. To tam to zauważysz na okładce. Bo na przykład y, jak mam y, całe rano jak to się nazywa, bo zaraz powiem Black Mirror, a to jest serial na Netflixie. Detective Comics. Tak, Detective Comics. Snydera. Dark Mirror. Black Mirror. Naprawdę Roczne odwicie. No dobra, to tak czy siak. E, mam to w zeszytach. No i okładki tam są Joka. Są. Mm -hmm. no, no nie wszystkie, ale. Pierwsza okładka jest z Joka i jest przepiękna. Natomiast e, drugi printing tego jest czerwony. W sensie jest ten sam. E, t, ta sama ilustracja, tylko że jest pokolorowana na czerwono. Zupełnie inaczej wygląda. I z miejsca wiesz, że to jest inne. Mam też ten pierwszy numer Sagi. I e, okładki e, różnych do druków różnią się kolorem e, nazwy serii. Mhm. Jest tam chyba pomarańczowy, jest pierwszy. Później były czarne, niebieskie i w ogóle inne, inne. No, tych wydań pierwszego numeru Sagi było mnóstwo. No, on, on, to, to, to było wznawiane bardzo często, więc nie, nie ma się co dziwić. Ale mm, jakby wyróżnia się. Ten, który dostał jako, jako pierwszy, nie? Hmm. Fajnie, że jest dostępność, i oczywiście <grybujesz> kolor napisu nie zmieniać ci tego, jak historia się zachowuje w środku. No, tylko nie wiem, jest jakby rodzajem takiej <grybujesz> gratyfikacji dla osób, które kupiły to jako pierwsze. Pomijając już tam w Stanach oczywiście kwestie cen tych komiksów na rynku wtórnym. Mhm. Tak, Bo tam tak. do, do druki dru nikogo nie do, do interesują. Do druki nikogo nie interesują, dokładnie. To, to samo chciałem powiedzieć. Ale... Ale też to się wiąże jakby z tematem, który jest znacznie obszerniejszy, czyli czy jak stajesz przed wyborem, czy mam kupić ten komiks w zeszycie, czy mam poczekać na... Ta, tak było keś, teraz już nie zawsze tak jest. Mhm. Czy mam kupić y, ten komiks w zeszycie, czy mam go kupić za pół roku, jak wyjdzie 6 numerów, w twardej oprawie, czy poczekać jeszcze pół roku mm. i kupić go w miękkiej oprawie, czy poczekać dwa lata i kupić to w omnibusie. A później wychodzi Artist Edition, albo Absolute, albo omnibus. Mm -hmm. I, i... I dalej nie wiesz. I co, że... masz, ma, masz mieć ten sam komiks w sześciu różnych wariantach? No są tacy, którzy mają, prawda? Pierwszy Tom Sagi po polsku, po angielsku. I pierwszy. pierwszy ale pierwszy... ty masz jeszcze tego przecież I Deluxa. No, I Deluxe. I... no ale to, to jest... Te... Ja się tego nie wstydzę. To tylko... Je, jeden taki komiks mi się zdarzył <laughs> mieć w czterech różnych wersjach. Nie, ale wiesz, chodzi o to, że czasem to wychodzi też lepiej cenowo, a czasem to wychodzi yy, lepiej, bo masz więcej rzeczy do... do znaczy... Hmm, masz dodatki, na przykład. Mm -hmm. To jak mam e, Zbira w Library Edition, te pięć wielkich tomów, na których jest zbudowany mój regał, <grystanie> naprawdę, e, no to to są niesamowite rzeczy. No, tylko że to wyszło też ileś lat po, po, po tym, jak Zbir zaczął się przecież ukazywać. Albo z Planetarii. Przecież oboje mamy tomy: 1, 2, 2, mhm. 3, 4. Tak, tak, a te teraz niedługo wyjdzie po polsku i będzie w dwóch czyli Będzie wymiana, no, raczej w dwóch. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię najważniejszą, czyli czy pierwsze wydania powinny być najfajniejsze, przynajmniej ja, ja, ja, te, ja tak odbieram temat o wznowieniach, moim zdaniem tak, pierwsze wydania powinny być jak, naj, jak najbardziej do, do, wypasione. A te drugie już tak niekoniecznie. Mówimy tutaj o rynku polskim teraz. Te, mhm. przynajmniej... Wiesz kto tak robi? Eee, rzeczy, które są fundowane przez internet. Mhm. Na przykład istota, która będzie wychodzić. No, komiks, na który bardzo czekam. E, którego niestety nie udało mi się wesprzeć, bo... No, bo jestem idiotą. No co zrobić? No, mhm. jakoś za zawsze to odkładam, aż się skończyło. E, I i jest ta limitowana wersja dla kickstartera w złotej okładce no to no sorry nikt nie będzie miał wersji w złotej okładce oprócz osób które ich wsparły prawda. Mm -hmm. Osiedle Swoboda chyba też miało różnicę w, we wznowieniach prawda Tak, tak. We ja wszystkich tutaj, swoich tutaj 80. Tutaj sobie wypisałem na to Osiedle Swoboda właśnie ponieważ ale to, to raczej chciałem wspomnieć jako e, kolejny tytuł który w drugim wydaniu był fajniejszy od pierwszego wydania przynajmniej w mojej ocenie. Tutaj y, Jeśli dobrze pamiętam jeżeli się mylę walcie w komentarzach oczywiście pierwsze wydanie osiedla swobody było w twardej oprawie. Tak mi się wydaje natomiast drugie nie było w twardej oprawie ale za to miało materiał dodatkowy te, komiks centrum. Mhm. Y i tutaj właśnie ja na przykład sięgnąłem po drugie wydanie, ponieważ mi tam wcale nie zależało jakoś szczególnie mocno na twardej oprawie. No i dostałem dodatkowy komiks, więc czy, czy wyszedłem gorzej na, od osób, które sięgnęły po pierwsze wydanie? Już nie jestem do końca pewien. I to jest jak dla mnie raczej taki kolejny przykład tego, że... Drugie wydanie jednak było troszeczkę lepsze, przynajmniej jak dla mnie było, było troszeczkę lepsze. Jeszcze sobie wypisałem z komiksów, w których kolejne wydania są fajniejsze od tych pierwszych wydań. Wypisałem sobie tak paradoksalnie Hellboya. Ale tutaj chodzi mi konkretnie o um, sytuację sprzed paru lat, gdy Egmont ogłasza wznowienia Hellboya. Co prawda tam wychodzą chyba tylko dwa tomy w tym, w tym wznowieniu. Mm -hmm. Ale tak sobie stwierdziłem, że a, po, co po, po co mi to nie, ben, nie będę tego kupował bo nie wiem wydadzą tylko dwa albo trzy tomy serię zawieszą czy coś i w sumie po co i swoją drogą okazało się że faktycznie po dwóch tomach e, to wznowienie Hellboya przestało się ukazywać no i odczekaliśmy troszeczkę i co mamy teraz mamy teraz no naprawdę ładnie. wypasione wydania i to jednolite graficznie bo te wznowienia Hellboya na przykład nijak się miały graficznie do tych pierwszych wydań segmentu Widzę, widzę, masz krzywą minę. Czyli e, mam, sprawdzał, mam krzywą minę, bo sprawdzam osiedle Swoboda. I e, drugi mhm. nakład. No, no. co tam pokreśliłeś? Okładka miękka, liczba stron 280. Na mhm. przykład, e, a wydanie pierwsze to jest twarda okładka, liczba stron 300. Mhm. Ja mam wydanie trzecie, więc to też. Ci nie powiem jak to wyglądało. Ale po czy, czy, masz tam, czy masz tam upisy jakieś yy, konkretniejsze? Bo ja jestem absolutnie przekonany, że w drugim wydaniu Osiedla Swobody był, była historia, której nie było w pierwszym wydaniu, więc może w pierwszym wydaniu... Znaczy te, te, Też mi się tak wydaje, że było, może w pierwszym wydaniu było coś jeszcze? Tak, może w pierwszym wydaniu były po prostu... Jakieś... Drugie wydanie Osiedla mm -hmm. Swoboda zawiera także premierowy komiks Śledzia Centrum, który mm -hmm. Być może staje się punktem wyjścia do zupełnie nowej serii tego autora. No nie stał się. E, czytelnicy nie, znają, nie znajdą natomiast w tym albumie znanych z wydania pierwszego e, od autorskich komentarzy oraz galerii rysunkowych tributów dla Osiedla Swoboda. Aha, Czyli te, te, I ta, taka, to, taka wymiana. I to jest fajne, że każdy jakby ma coś innego, więc w tym posiadając ten pierwszy mm. dalej jesteś jakoś do przodu z czymś. Że, że no, że masz coś fajnego, a nie, że każdy jest po prostu ulepszany. Mhm. Okej, okay, no to tutaj... Łauma jak była wznawiana chyba 3 czy cztery, nie, nie wiem, teraz raz była wznawiana, uh, to różniła się tak naprawdę okładką, prawda? I pierwsza chyba była miękka? Pamiętasz pierwsze wydanie łałmy, Nie, bo nie, żaden z nas nie kupił? Nie, bo nie miałem. Tak. Jak, jak się dopchaliśmy do przecież stoiska Kultury Gniewu, to już nie mieli te, tego komiksu, więc no trud, trudno trudno, tak na dobrą sprawę wiedzieć, mm -hmm. co tam było. Trzy wydania łałmy były. Ja mm -hmm. mam wydanie drugie. Ja również. Natomiast wydanie pierwsze miękka ze skrzydełkami. Mm -hmm. Tak, ja ewidentnie mam łałmę w twardej oprawie Mam? Tak, mam, na pewno. E, natomiast co do tego helboja, no, jak się okazało, koniec końców poczekać troszeczkę na wydanie Egmontowe kolejne, chyba już trzecie, prawda? Ty, tych pierwszych tomów, no, okazało się decyzją jak najbardziej trafioną, bo teraz mamy jednolite, graficznie bardzo fajne, podwójne, w, w twardej oprawie tomy helboja, mamy jeszcze dodatkowo BWPO, też, też leci sobie całkiem żwawo trzeci mhm. tom już niedługo. No i kolejny raz mamy przykład tego, że no, warto było jednak poczekać troszeczkę. Ja i... Z y też byłoby lepiej, gdybym poczekał. No, ale tylko to... bym je później przeczytał. Tak, tylko kto, kto by się spodziewał, że po 12 latach ktoś tą serię jednak <grym> puści dalej z Hellboyem. Nie no, Można... przesadziłeś chyba z tymi 12. No dobra, możemy to sprawdzić, nie musimy tego sprawdzać. W każdym razie, że pomiędzy wydaniem Manzoku a wydaniem Egmontu było bardzo długa Spora przerwa, przerwa no. zdecydowanie dłuższa niż pomiędzy kolejnymi Helbojami o Oty Tegmontu. Uh -huh. Natomiast to co, to, to, co mi się bardzo podoba w kwestii publikowania dodatków i gratyfikowania czytelników, to jest to, co robi Ed Brubaker i Sean Phillips w swoich autorskich komiksach, oczywiście w imidżu, przez ostatnich parę lat i to jest właśnie, wydaje mi się, taka rzecz, która jest zdecydowanie najfajniejszym krokiem jeśli chodzi o obecne publikowanie komiksów ponieważ jeżeli jesteś tym tak zwanym tra trade waiterem to masz najgor najgorsze wydanie. Mhm. Ponieważ e, jeśli chodzi przynajmniej tak było w przypadku Fatal tak było w przypadku The Fade Out nie wiem jak jest w przypadku Kill or Be Killed ale przypuszczam że jest podobnie e, kupując zeszyty masz materiały dodatkowe w tych zeszytach. Kupując wydania zbiorcze masz komiks i nic poza tym. Kupując wydanie deluxe masz deluxe OK. Tylko że właśnie te osoby czekające na trady czyli nie kupujące zeszytów a jednak bądź co bądź w Stanach sprzedaż zeszytów decyduje o tym jak długo trwa seria. No Przynajmniej tak jak było z Omega Manem. Dokładnie tak tak tak się nazywa. Omega Man Toma Kinga tak o tym mówisz. No to y, po prostu Brubaker i Philips stwierdzili, że skoro te osoby, które najmocniej wpływają na to jak długo żyje ich seria, czyli ci kupujący zeszyty, no powinni coś za to dostawać, prawda? A ci, którzy sięgają po wydania zbiorcze, czekają na wydania zbiorcze, no okej, okay, dostają komiks płacą za ten komiks, ale nie mają esejów, nie mają tam felietonów, jakichś szkiców i, i to jest fajne moim zdaniem. IDW wydaje mi się, że robi podobnie, bo jak zbieram żółwie w zeszytach, to... Mm. Stary, jak zobaczyłem ceny wydań zbiorczych, to no nie dziwię się, że zbieram je w zeszytach. Są dramatycznie drogie te wydania zbiorcze. Pamiętam, jak. Zresztą pamiętasz, bo oboje chcieliśmy sobie kupić All Hail Megatron, mhm. no ale mam cyfrowo, więc już nie muszę. Mhm. E, no to przecież wydania zbiorcze All Hail Megatron kosztują jakieś kosmiczne pieniądze. Tak, ja pamiętam, że wydania. Te, znaczy w momencie, w którym sprawdzałem, byłem zainteresowany kupowaniem tych wydań zbiorczych, to było, była wersja 3 tomy po 4 zeszyty. Mhm. I każdy z nich kosztował 20 dolarów. Mm. Ja mówię, no kujwa, no skąd ta cena? No? Gdy wydania zeszytowe kosztowały 4 dolce, no to 4 razy 4 masz 16, a wydanie zbiorcze 20. No jak? No 4 za to, że czekałeś. <śmiech> Chyba <śmiech> za to, właśnie. No. <śmiech> za karę. <śmiech> Albo też pamiętam taka miniseria y, dość mało znana y, twórcy Lock and Key. Y, Uciekło mi teraz nazwisko. Hill. Hill. Okej, okay. dzięki. Mm, nazywało się to thumbnail. I to były trzy zeszyty, też wydane przez IDW. Trzy zeszyty po 4 dolary, 12 dolarów. Wydanie zbiorcze 17. <śmiech> <śmiech> Co? <śmiech> Jak mogliście widzieć? to... Znowu kara czekanie. Dokładnie tak. No i w ten oto sposób z się IDW było mi bardzo nie po przez długi, długi czas. Bo z IDW jest w sumie tak, że albo ich bo ja regularne serie kupujesz... jestem trade przyznaję się. Albo ich serii regularne kupujesz w zeszytach, mm. albo czekasz na ich artysta. Hmm. A wydaje mi się, że oni zbiorcze wydają, bo, bo rynek tego oczekuje, ale robią je drożej. Mm -hmm. I raczej w takich małych nakładach z tego, co też słyszałem. Więc czy to jest też fajny sposób jest to fajny sposób dla mnie nie jest to fajny sposób ale tak no zdecydowanie się, tak nie, jak ale... się przyznałem jestem trade i się tego e, nie wstydzę bo względy ekonomiczne tutaj wygrywają zdecydowanie swoją drogą e, trochę odbiegając od tematu jeszcze tak ze trzy lata temu moje zamówienia w atom Comics to było po 10 12 zeszytów miesięcznie. Teraz są po dwa. Mm -hmm. jestem na dobrej drodze, żeby. Tak, już... ale częściowo jest też to związane z tym, że sobie byś dublował polskie tytuły. Tak, z... tak przez i to, pewien to czas. jest fajne, że sobie właśnie podrzucałem serię, które dublowałem, podrzucałem sobie serie, które się pokończyły, siłą rzeczy. <śmiech> <śmiech> I, i, ale, ale chodzi mi o to, że trzymam się, dzielnie od dwóch lat nie wchodzę w żadną nową serię zeszytową, mm -hmm. bo jestem tradewager. No ale myślisz, że zeszyty są dalej jakimś takim komiksowym, wymyślonym prestiżem? Znaczy, że, jak ktoś zbiera zeszyty, to jest jakby taki oho, oh, ho, oh. No. Znaczy, znaczy, bo wiadomo, pewnie w oczach niektórych to to jesteś lepszy, bo zbierasz zeszyty i wsadzasz je w kartoniki. Znaczy, no, ja, ja nie ukrywam, że gdybym, prawda, zarabiał dwa razy więcej niż zarabiam, to bym, prawda, zeszytów kupował zdecydowanie więcej niż kupuję. No ale tutaj zadecydowały względy ekonomiczne. Rynek polski rypie kieszeń tak mocno, że te, tych amerykańskich wydań trzeba, trzeba możliwie jak najtaniej mhm. sobie nakupować. Czy masz jeszcze jakiś, jakiś przykład komiksu, który twoim zdaniem lepiej wypadł we wznowieniu niż, niż w pierwszym wydaniu? Ja, ja obstaję przy tym, że Osiedle Swoboda w drugim wydaniu jest lepsze niż w pierwszym wydaniu. Zastanawiałem się trochę nad bownem. tylko teraz mówię już o angielskich edycjach. Mhm. Dlatego, że miałeś Edycję w tych mniejszych tomach, później miałeś tą omnibusową edycję, którą ja posiadam w jednym tomie wszystko, ciężko się to czyta, a później była wersja kolorowa, która jest dostępna w Polsce. I, I... która ci się najbardziej podoba? Szczę... Ta kolorowa jest bardzo fajnie pokolorowana, może sentyment jakby e, kieruje mnie wobec, w, znaczy w stronę wersji czarno-białej, a może to, żebym po prostu nie wydał kolejnych pieniędzy na bo. E, no i oczywiście jest ta wersja największa Bowna z figurkami i tak dalej w tym wielkim pudle. To już jest szaleństwo, a nie, a nie edycja. Tak, chociaż nie, nie ukrywam, marzy mi się, że kiedyś sobie jakieś Artist Edition sprawię w końcu i podeprę to z i będę miał nowy regał. <głos> więc jest to jakiś plus. Wydaje mi się, że mm, tak jak mówiłeś, jeśli coś jest w pierwszym numerze, czego nie ma w następnych, to jest to fajne dla osób, które kupiły, kupiły najpierw. Oczywiście kupujemy te komiksy po to, żeby je przeczytać i to jest najważniejsze. Więc to mhm. są takie jakieś no pomniejsze pierdy, że o, tu druga edycja była fajniejsza i tak dalej. Najczęściej w sumie jedynym problemem jest to, że wtedy pierwszą edycję jest ciężej trochę sprzedać, jeśli następne edycje są po prostu lepsze, fajniejsze. Trochę z grami się robi to samo, wiesz? Bo na przykład jak zostałem wydymany przez Warner Brothers e, kupując Mortal Kombat X w dniu premiery, kiedy przed wyjściem gry było mówione, że no, że tutaj są zapowiedziane e, postaci w takich paczkach DLC, tam w combat packach, i no nie możemy ich na razie pokazać, bo one się jeszcze robią, dlatego są w DLC i tak dalej. I tam była, ja zapomniałem jak się nawet typierw nazywała, Tania, czy jak, nazwijmy Tania. E, i, no i Tania była jednym z tych postaci, których nie chcieli pokazać, bo nie są jeszcze gotowe. Wsadzasz grę do napędu, jak się zainstalowała po dwóch godzinach, i trzecia walka, walczysz z Tanią, która ma wszystkie ciosy X-Raya i tak dalej. Są so aha, no wspaniale. I później te combat paki kosztowały, wiesz, jakieś chore pieniądze, bo gra kosztowała w dniu premiery już chore pieniądze, bo tam chyba 200. A combat paki były chyba po 80 zł za, za 3 czy 4 postaci. Były trzy takie combat paki. A rok później wyszła Mortal Kombat XL, która w dniu premiery kosztowała 169 i miała wszystko. Więc... No tak. No tutaj, jeśli jesteśmy w tematach growych, no to postacie na przykład do Dragon Ball Fighters no też season pasio są no no, no są, są tylko chodzi mi o to że te postacie które można teraz dokupywać no, no, sam przed wczoraj byłem świadkiem no to to jest kwestia 12 zł, a nie 80 na przykład. Natomiast jeśli chodzi o takie y, rzecz z którą się troszeczkę z tobą nie zgodzę y, czyli ta wyższość drugich wydań nad pierwszymi y, to co wspomniałeś że to nie jest jakieś tam szczególnie istotne czy wiesz powiedzmy to spuszczanie się nad tym, że o, to, to drugie jest lepsze, czy coś tam. Chodzi mi o to, że na przykład Sandman i obecnie Kaznodzieja od Egmontu, te drugie wydania, które są bądź były wydawane, no to to zdecydowanie lepsze niż, niż te pierwsze wydania, ponieważ pomijając fakt, że Kaznodzieja w pierwszym wydaniu pewnie mało, u, u, u mało kogo przetrwał, w jednym kawałku. Tak, bo ponieważ... oczywiście to, to faktycznie może być problem. No właśnie chodzi o to, że pamiętam te pierwsze Sandmany segmentu, czy pierwsze kaznodzieje segmentu, no to to były tak wydane, że to pękało w rękach. A strony wypadały po, po dwóch czytaniach. Teraz te wydania twardookładkowe, to jednak jest, jest, jest fajne. A kosztują... W przeliczeniu tamtych pieniędzy na dzisiejsze pieniądze podobnie, to są, są bardzo no. podobnie, bo fakt faktem no, ktoś może powiedzieć, no ale jak to pierwszy kaznodzieja przecież kosztował 20 zł, tylko że wtedy 20 złotych to, to była taka kwota jak dzisiaj, nie wiem, 60 podejrzewam mniej więcej biorąc pod uwagę te wszystkie inflacje nieinflacje tego typu rzeczy. Mhm. Więc... Znaczy że ja się cieszę że się pojawiają e, lepsze bo naj, najważniejsze według mnie to jest to żeby te komiksy były dostępne mhm. żeby nie było sytuacji że ktoś chce przeczytać jakąś mega klasykę i nie da się jej dostać. Bo to jest według mnie no, no, powinno to być dostępne jeśli ktoś, ktoś chciałby to przeczytać czy w bibliotekach czy, czy gdziekolwiek. Natomiast e, jeśli jest lepszy, no to wiesz, fajnie, że wydali w e, twardej oprawie, pewnie fundusze na to też pozwoliły, żeby to tak wydać. Rynek też dorósł pewnie, żeby kupować w innych cenach komiksy itd itp. Natomiast... O, a pamiętasz jak z Asterixem było? Jak była niebieska seria, a wszyscy i tak chcieli białą wspierać? No pamiętam, pamiętam. No więc tu, było, no. tu była zmiana? Była zmiana. Ale tam był leksykon chyba dodany na tak, koniec Niebieski. No ja pamiętam też swego czasu, jak polowałem uparcie na Wiedźminę Sapkowskiego w białych okładkach, ale takich a, książkę. bardzo konkretnych białych okładkach. Mhm. No to też pamiętam, że coś się gdzieś pojawiło na Allegro, eliksie czy coś, to mhm. no, normalne wydania 30-40 zł, a te minimum stuwa Och to, to, to był kosmos. I, I walka o każdy tom No letny. O, miałem, miałem wtedy misję. Ale tak podsumowując już może ten temat. Ja jednak obstaję przy tym że moim skromnym zdaniem powinno być tak że pierwsze wydania są fajne a drugie już niekoniecznie. W sensie jeśli chodzi o ilość dodatków jakieś no, albo takie same po prostu. Materiałów nie? dodatkowych albo takie same. Czy to że wiesz tak jak na przykład wow, różnią się okładką. Mhm. No, ta, ta no takie, i tam takie, takie chyba jest więcej stron. Takie drobnostki tak. okej okay, jak najbardziej. Tylko byłoby moim, moim zdaniem dużo fajniej i nawet można powiedzieć dużo sprawiedliwiej, gdyby po prostu było tak, że... Pierwsze e... wydanie powinno mieć taką wisienkę. O, właśnie. Która, o, właśnie. Której, e, jeśli nawet następne wydania coś dostaną, to żeby coś wyróżniało tą pierwszą, oryginalną mhm. pozycję. I żeby te osoby, które zdecydowały się właśnie jako pierwsze dać pieniądze za daną rzecz, żeby mogły się czuć też jakoś troszeczkę bardziej wyróżnione. Mhm. I myślę, że tym optymistycznym akcentem już na, tak. już na dzisiaj będziemy Dobra. kończyć. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dokładnie, tak. Czołem. Cześć.